Nadchodzi godzina twojego ukojenia nad cały bałagan ładziesz lekkie spojrzenia W się miesza Obraz się wytrzywia Poznajesz od lodu, aż do ukojenia Bijasz lówkę. Jedną za drugą uciekasz przed światem, szukasz wspomnienia, lecz między prawdą. Prawdą a żalem, nie znajdziesz nigdy ukojenia. Więc zaczął się, mówię coś w tobie i nie, żałuj. nie żałuj. sobie Pierwszy raz to stan przejścią, no to, to Odnotuje. Odnotuje. Przebojowy. przebojowy. Chodzisz, odchodzisz i zapominasz. Mach zamachem psychikę gina Nie masz, nie wiesz, czy dobrze robisz Lecz wybór masz mały, albo po tobie Czujesz się teraz jak w dziwnym niebie I nie myślisz, czy ktoś martwi się o ciebie Dziwne pomysły, dziwne wibracje to ty rządzisz światem i tu masz rację więc co się, mówię coś w tobie i Teraz to stan, przejściowy, Od odnotowy, odnotowy, przebojowy Bo wymór masz zawsze i o to chodzi Nawet gdy głupia Myście nachodzi To twardy jesteś, Z swym odjeżdżę, Jak ktoś ci przeszkodzi, wali znów kreskę Wiecie jak jest, ta muzyka mnie opętała I mnie do. Lecz w końcu odlot Odlot się skończy i do świata Zaraz, zaraz dołączysz Więc o co Mówi coś w tobie i nie żał sobie Pierwszy raz to stan Przejściowy Odnosowy, przebojowy Ach, ach No to się dopada Cię Fiza, Fiza Wonne oczy chodzą za tobą, nie zabierz okna i jesteś ucinaczony. <śmienny>